Za męża wam rolnika trzeba By uciekła z Polski bieda Żeby były szynki schaby Posłuchajcie mojej rady Żeby ziemia nam zarosła Rolnik żonę ma i osła By nam polskie rosły zboża Siostry Polki Wola Boża. Aby siać jorać, chcieć, rolnik musi żonę mieć. Aby siać chcieć, rolnik musi żonę mieć. Aby siać chcieć, rolnik musi żonę mieć. Aby siać orać chcieć, rolnik musi żonę mieć. Aby siać jorać chcieć, rolnik musi żonę mieć. Aby siać jorać, chcieć, rolnik musi żonę mieć. Mieć. mieć. Naprawdę? Więc szykujcie się dziewice. Naród musi mieć pszenicę, Każda musi mieć to w głowie, Że potrzebny jest nam obiec. Tylko rolnik, a nie aktor, Żonę mając oraz traktor, nie nocą w pocie czoła, Nas nakarmić, głodnych zdoła. Aby siać, jorać gdzie Rolnik musi żonę mieć, Aby siać, jorać chcieć, Aby się wiorać, chcieć Rolnik musi żonę mieć Są krajowi pomóc w biedzie O tym każda musi wiedzieć Że najlepiej pomoże Rolnikowi grzejąc w By nam rosła Polska w siłę Wy dziewczyny bądźcie miłe Odpowiedzcie mi bez tremy, pomożecie? O, o, o, o, czy, czy, czy. <g transformer> Aby siedzieć, gdzie rolnik musi żonę mieć. Aby siedzieć, gdzie rolnik musi żonę mieć. Aby siedzieć, gdzie rolnik musi żonę mieć. Aby siedzieć, gdzie rolnik